I tak jest w naszym ludzkim yy, sposobie bycia, że zanim jest słowo, to dobrze jest, jeśli przed słowem stoi jakieś przemyślenie, jakieś, jakaś podstawa. I ponieważ jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, to możemy również rozumieć to tak, że i u Boga ta kolejność jest również taka. Czytamy na początku Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, na początku było słowo, a słowo było u Boga,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 przed Słowem, a przecież ono było na początku, jest jeszcze mądrość. I Pan Jezus również, czytamy w Słowie Bożym, jest mądrością od Boga. I to możemy zobaczyć w tej relacji. Skoro Słowo było na początku, Pan Jezus jest Słowem, i mądrość jest, po ludzku mówiąc, przed słowem. Tutaj już jesteśmy w sferze, gdzie ludzki język jest skazany na błędy. I mam nadzieję, że nie będziemy bardzo mocno przywiązani do tego, jak to prawidłowo wypowiedzieć, tylko do tego, jak zrozumieć, zamysł Boży, stojący za przekazem Słowa Bożego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się właśnie na osobie Pana Jezusa, który już był przed wiecznymi czasy. Przed wiecznymi czasy to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że Pan Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, Pan Jezus jest przedwieczny, byśmy takie słowo użyli. Ono też nie jest doskonałe, ale oddaje tą y, ideę, że jeszcze w ogóle zanim powstał czas, już Pan Jezus jest Synem Bożym i On jest odwiecznym Synem Bożym. Mało tego, Słowo Boże nam objawia, że On myślał o nas, że On się nami cieszył. On miał w sercu, na myśli, jako przedmiot swojej radości nas. I Michała piąty rozdział, pokazuje nam Michasza piąty rozdział, pokazuje nam Pana Jezusa właśnie jako tego, który jest przedwieczny. Piąty rozdział, pierwszy werset: Ale Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzki, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki Jego odprawieku od dni zamierzchłych. Czyli widzimy tutaj w tym proroctwie, że ten, który w Nowym Przymierzu, które będzie zawarte z Izraelem i Judą po zakończeniu 70 tygodni Daniela, czyli nazywane inaczej tysiącleciem, to ten, który będzie władcą Izraela w tym czasie już w sposób widzialny, on jest tu zapowiedziany jako ten, który urodzi się w Betlejemie, dokładnie wyjdzie i jest powiedziane, że ten właśnie Pan Jezus Chrystus ma początki od prawieku od dni zamieszłych. Słowo początki nie jest tu szczęśliwe. Jego wyjścia, mówi przekład gdański i to bardziej jest bliskie temu, żeby to zrozumieć, że to jest przedwieczny Syn Boży, odwieczny Syn Boży i On jest tym, który zawsze był z Ojcem, bo kto nie ma Syna, ten nie ma też i Ojca. Więc nie było nigdy czasu, kiedy Ojciec nie był Ojcem, nie było czasu, kiedy Syn nie był Synem. I zwróćmy teraz swoje myśli na przypowieści, przypowieści Salomona, rozdział 8. I tutaj właśnie mamy Pana Jezusa przedstawionego jako mądrość, od 22 wersetu, ponieważ Czytamy z. Ja czytam z Brytyjki, to tutaj niektóre słowa są obarczone tym właśnie elementem, że jako człowiek, tłumacz ma możliwości ograniczone, nie może za bardzo wykraczać poza bezpośredni tekst, który tłumaczy. Więc niektóre słowa wybierał na zasadzie takiej, które są w hebrajskim jako pierwsza myśl. Natomiast jeśli znamy całość Słowa Bożego, to wiemy, że niektóre z tych słów mają bardziej taki nieobarczony czasem format. Mówię tutaj przede wszystkim o tym pierwszym słowie, Pan stworzył mnie, Gdańska ma lepiej, Pan miał mnie jako pierwociny swojego stworzenia. Znowu, nie jako stworzenia. Pan Jezus był od zawsze z Bogiem Ojcem. I może będę czytał później, jeżeli będziemy analizować ten tekst, to Pan pozwoli bardziej dokładnie przyjrzeć się zawartej tutaj Treści. I na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, Zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu. Gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, I grając przed nim cały czas, i grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, Czuwając dzień w dzień u moich drzwi, Strzegąc progów moich bram, Bo kto mnie znalazł, znalazł życie I zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy, Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Jednoznacznie widzimy tutaj 36 werset, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, pozdrawiając zbór, mówi, kto nie miłuje Pana Jezusa, niech będzie przeklęty. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Też kto znalazł Jezusa, znalazł życie. Kto uwierzył w Pana Jezusa, ma życie wieczne. 35. Kto mnie znalazł, znalazł życie. I zyskał łaskę u Pana. Wiem, że uratowani jesteśmy, zbawieni jesteśmy jedynie z łaski, niezależnie od naszego postępowania, bo żaden z nas... Nic nie może Bogu przynieść. Nasze dobre czyny Izajasz określa jako splugawione szmaty. I Rzymian 6 rozdział 12 mówi, że wszyscy zboczyliśmy, wszyscy staliśmy się nieużyteczni. Nie umiemy czynić dobrze. Taka jest nasza natura. Jeżeli cokolwiek by było oparte na nas, to musiałoby to upaść i najpierw by się chwiało, a potem by się przewróciło. Albo od razu by upadło. Więc generalnie nie ma bez Pana Jezusa, który jest Słowem Bożym, ale też jest mądrością Bożą, to nie ma bez Niego szans na życie. I tutaj w Ewangelii Jana już czytaliśmy pierwszy rozdział. Stamtąd jeszcze Weźmy z pierwszego rozdziału pod uwagę 38. werset. I tutaj widzimy w tym 38. wersecie, że właśnie odnośnie mądrości, czyli że On jest przedstawiony nam tutaj jako nauczyciel. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus jako wszechobecny, nawet gdy rozmawiał z Nikodemem, to tam padają słowa w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że nikt nie stąpił. to może ja przeczytam. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, syn człowieczy, który jest w niebie. Tak jest w wierniejszych przekładach. Czyli widzieliśmy, że Pan Jezus rozmawiając na ziemi, stojąc na ziemi z Nikodemem, rozmawiał, być może siedział, ale chodzi o to, że był na ziemi, równocześnie wskazuje na to, że On jest w tym samym czasie w niebie. Mądrość mieszka właśnie u Boga, w niebie. Pan Jezus cały czas jest jako ten, który jest umiłowanym Ojca i ten, który jest właśnie naszą mądrością. On stał się naszą mądrością od Boga. I kolejne miejsce, które do tego 22 wersetu z 8 rozdziału przypowieści weźmiemy, to jest Jana 14 rozdział z kolei. Jana 14, rozdział od 9, wersetu. I tutaj jest rozmowa Pana Jezusa z uczniami. I Pan Jezus tutaj wskazuje na siebie. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić? Pokaż nam Ojca.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 kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Więc widzimy tu jednoznacznie, że Pan Jezus wskazuje na siebie jako tego, który reprezentuje, przedstawia, ma w sobie Ojca. I jest to jednoznaczne, że to jest ten sam, który posłał Pana Jezusa, jest w doskonały sposób przez Pana Jezusa opowiedziany. Jak czytaliśmy zresztą, że to jest pierwszy rozdział Ewangelii, Jana 18, werset. I w pierwszej części też dzisiaj o tym mówiliśmy, gdy czytaliśmy z Ewangelii, Marka Słowo Boże pokazywało nam że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do nas, ostatnio przemówił do nas w Synu. I Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jest to jednoznaczne, że to, co jest miłe Bogu, jaki On jest, co chciał nam przekazać o sobie, to właśnie jest objawione nam dzięki Panu Jezusowi, który jest na łonie Boga, na łonie Ojca. On cały czas jest z Ojcem w jedności. Kolejne miejsce to jest miejsce, które tutaj widzimy, 23 werset 8 rozdziału przypowieści Przed wiekami byłam od początków przed powstaniem świata. Czyli jednoznacznie widzimy, że to, kiedy my patrzymy na swoje codzienne życie, ono jest ograniczone czasem. Ale nawet w kalendarzu dobry zasiew mamy bardzo często na początku czy na końcu roku kartkę, która jest również traktatem czas. I tam jest tak bardzo zręcznie napisane, że tak jakby się czas do nas odzywał, ten czas mówi, że nie zawsze byłem. I tak właśnie jest, że no, tutaj nasze zdolności jako człowieka są wyczerpane. Bo co to znaczy, że to było przed czasem, przed początkiem, przed powstaniem świata, przed wiekami? Jest to generalnie rzecz, którą po prostu musimy przyjąć bez mędrkowania na wiarę, na Słowo. Słowo Boże tak mówi, dlatego tak jest. Nie jesteśmy sobie w stanie tego w żaden sposób wyobrazić. Jest to niemożliwe. Natomiast jest to fakt, że przed czasem, przed początkiem, Pan Jezus Chrystus jako mądrość Boża, jako słowo Boże, już był. I kolejny punkt to jest pierwszy jana pierwszy rozdział i tutaj. Znowu apostoł Jan, bo korzystaliśmy z jego służby już przed chwilą, czytając Ewangelię, to tutaj w pierwszym liście Jana wskazuje, że znowu Pan Jezus jest tutaj pokazany. Co prawda, tak bezosobowo zaczyna. Co? Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego. Ręce nasze dotykały o słowie życia. Czyli apostoł Jan jednoznacznie tutaj wskazuje na Pana Jezusa, że On jest tym, który był od zawsze, od początku On już był. Nie było momentu, kiedy Pana Jezusa nie było. Następnie widzimy, gdy jeszcze nie było morza, czyli w przypowieściach, 8 rozdział od 24 wersetu. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. To słowo zrodzona też jest pewnego rodzaju uproszczeniem takim ludzkim. Bo skoro nie było czasu, kiedy nie było Pana Jezusa, skoro Syn jest od zawsze, jest to wieczny Syn Boży, to słowo zrodzenie, które nas prowadzi myślami do urodzenia się nas, urodzenia się naszych dzieci, przy narodzinach swoich dzieci ja byłem, czyli był moment, kiedy moich dzieci nie było, a potem te dzieci są. Więc to słowo nie pasuje do opisu który tutaj należałoby wyrazić. Dlatego, że dotyczy to czasu przed pojawieniem się, przed powstaniem czasu. Natomiast chodzi o to, że skupmy się w tym wersecie, że Jezus już po prostu był. Tak, Gdy jeszcze nie było tych wszystkich otaczających, stworzonych na początku rzeczy, to Jezus już jako Syn Boży był. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym i taka jest tutaj myśl, że jako mądrość On również już od zawsze był. Czyli gdy nie było morza, gdy nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią Toni. Zresztą, jeśli mamy nawet Słowo Boże oddane na przykład w niektórych miejscach jako jednorodzony syn, czy jednorodzony generalnie, to słowo jednorodzony w języku polskim kojarzy się z tym, że ma związek z rodzeniem. Natomiast tu chodzi bardziej o myśl, że to był jedyny w swoim rodzaju. Nawet yy, gdyby nie to, że słowo jednorazowy kojarzy się niezręcznie, to można by użyć, że chodzi o taki, który jeden, jedyny raz w historii wystąpił. Niepowtarzalny. nie. Słowo jedyny też nie oddaje tego tak w pełni, więc jest to coś pomiędzy jedyny, a jedyny w swoim rodzaju. Więc z tym słowem tutaj musimy mieć na uwadze, że chodzi o oddanie faktu, że Pan Jezus jako mądrość był już przed początkiem. I kolejne wersety, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu. Teraz jest dużo mowy o globalnym ociepleniu, o zmianach klimatu. Ludzie boją się, co to będzie, jak się rozpuszczą lodowce, gdzie to morze pójdzie. Natomiast my jako wierzący mamy pełną ufność do Boga, że one będą dokładnie tam, gdzie Bóg im wyznacza. I nie będą ani centymetra dalej, i ani centymetra bliżej. To w ogóle nie jest coś, na co człowiek mógłby mieć jakikolwiek bezpośredni wpływ poza wpływem ogólnym, tak? Bo gdyby Człowiek nie zgrzeszył, to grzech nie wszedłby na świat i stworzenie nie cierpiałoby z powodu tego złego wpływu, oczekując na objawienie się Synów Bożych, tak jak czytamy w Rzymian. Więc co do zasady, to Bóg wyznacza granicę morzu według własnego upodobania jest tu wręcz sformułowanie, aby nie przekraczały Jego rozkazu. W Ewangelii Mateusza mamy powiedziane, że ani jeden wróbel bez rozkazu Bożego nie spadnie na ziemię. W Hebrajczyków mamy powiedziane, że Pan Jezus wszystko podtrzymuje Słowem swojej mocy. My jesteśmy cały czas pod opieką tego potężnego Boga. Nie mamy podstaw do tego, aby się niepokoić. Dlatego Słowo Boże mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim błaganiach powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych, Chrystusie Jezusie. To jest prosta lekcja z tego miejsca, 29, werset 8, rozdział przypowieści. Skoro Bóg kontroluje takie potężne żywioły, to czy On nie ma mocy, aby rozwiązać moje małe problemy? Stąd jest prosta lekcja. Jeśli się czegoś boimy, o coś się troskamy to się o to pomódlmy w tej sprawie, przedłużmy to Bogu a gdy się już pomodliliśmy to już się nie troszczmy bo jest to jednoznaczne że Bóg oczekuje od nas pełnej zależności od siebie i tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi kiedy w tej zależności chodzimy gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. I tutaj tysiąclatka mówi, przepraszam, nie tysiąclatka, tylko gdańska, mówi towarzysz jeszcze o. Czyli byłam jego towarzyszem. Tutaj widzimy rozkoszą dzień w dzień. Byłam jego towarzyszem. Słowo towarzysz od razu przywodzi na myśl fragment Zachariasza. Zachariasza, 13 rozdział. Tam jest mowa o Panu Jezusie jako o towarzyszu. Zachariasza, trzynasty rozdział, siódmy werset. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan Zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. Jednoznacznie widzimy, że ten fragment wskazuje nam na Pana Jezusa. On jest towarzyszem nazwany przez Boga Jachwech. Więc jednoznacznie też ten termin towarzysz nasze myśli wiedzie do złożonej przez Pana Jezusa doskonałej ofiary. I nic z tych błogosławieństw, o których już wspomnieliśmy, że możemy do Boga przychodzić w modlitwie, nie mogłoby być naszym udziałem, gdyby Pan Jezus za nas nie umarł, nie został pogrzebany, nie zmartwychwstał, nie byłby po prawicy Ojca w niebie. I jeszcze kolejne miejsce to jest Iza y przypowieści 8, 31 werset. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. To jest bardzo tajemniczy fragment, bo on wprowadza nas w takie bardzo trudne do przyjęcia przez nasz intelekt obszary. Jak to przed założeniem świata Pan Jezus rozkoszował się mną, miał mnie na myśli, już widział Twoje życie, siostro, widział Twoje codzienne zmagania, bracie i rozkoszował się tym, że Ty z tymi sprawami nie chcesz walczyć sam, stawiając siebie na pozycji tego, który ma jakąkolwiek władzę, tylko przychodzisz z tym do Pana Jezusa w modlitwie, rozkoszując się Twoim całkowitym uzależnieniem od Boga. I najbardziej rozkoszując się oczywiście tym, że w kwestii swoich grzechów przyszedłeś do Boga że nie uzurpowałeś sobie mocy że sam rozwiążesz problem swoich grzechów lecz szukałeś pojednania szukałaś pojednania z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa jest to całkowicie tajemnicze Biblia oczywiście nie jest książką też naukową czy geograficzną czy geologiczną, ale tutaj przypadkowo 31 werset wskazuje nam, że to co w nauce było znane dopiero w późnych czasach, już w czasie gdy przypowieści Salomona były spisywane, już być może Salomon tego nie rozumiał, bo chodził twardo po ziemi nogami, widząc, że ona jest płaska, a Słowo Boże mówi w jego wypowiedzi, że ona jednak jest okrągła i grając na okręgu jego ziemi. Jednoznacznie Słowo Boże mimochodem obala jednym małym słowem całą mądrość tego świata ówczesnego świata, bo ówczesny świat twierdził, że Ziemia jest płaska, a nie jest okrągła. Oczywiście nie używa tutaj Biblia terminu naukowego geoida czy elipsoida, jak to teraz obecnie to nazywa się w podręcznikach, ale prosto. Hioba, Księdze Hioba, 26 rozdział, 7 werset. 7 werset 26 rozdziału Księgi Hioba. Rozpościera północ nad pustką A ziemię zawiesza nad nicością Ziemię zawiesza nad nicością Mówi Hioba Siódmy werset Dwudziestego szóstego rozdziału tej księgi Hioba Mamy objawione, że, yy, yy, że Ziemia jest zawieszona Na niewidzialnych takich siłach Na niczym Brytyjka oddaje Czyli znowu całkowicie zaprzeczenie tego, co wszyscy dookoła wtedy twierdzili, że jest oparta na jakichś zwierzętach i że jest płaska. Tu widzimy, że jest okrągła. To jest poboczne całkowicie, bo to nie jest istotne, natomiast pokazuje przy okazji, że Biblia jest ponadczasowa i jeżeli trafiamy na jakiś fragment ze Słowa Bożego, który jest niezgodny z obecnymi ustaleniami nauki, to znaczy, że tym gorzej dla nauki. To znaczy, że jeszcze tutaj nauka ludzka ma do odrobienia lekcje. Tak jak próbowano niejednego wierzącego Biblii człowieka spalić na stosie za to, że uważał, że ziemia jest okrągła, bo inni uważali, że jest płaska, Albo chcieli go wykluczyć ze społeczeństwa za to, że uważał, że jest zawieszona na niczym, bo przeczytał o tym fioba, a inni twierdzili, że jest oparta na jakichś różnych stworzeniach. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Jeśli już doskonale widzimy, że to jest przemowa Pana Jezusa, że On jest mądrością od Boga, że On jest Słowem Bożym, to jednoznacznie widzimy, że On ma prawo powiedzieć, słuchajcie mnie. I to jest najprostsza droga do szczęścia człowieka. Słuchać Syna Bożego. Słuchać Pana Jezusa, trzymać się jego dróg. Gdy czytamy słowo Boże, widzimy Pana Jezusa w ewangeliach, jak w codziennych zmaganiach codziennego no. życia się zachowywał. Nawet niektórzy te wspaniałe zachowania Pana Jezusa opisali jako przebijającą się przez Jego codzienne działania moralną chwałę Pana Jezusa. I ta moralna chwała nie mogła być ukryta. I my, czerpiąc z tej moralnej chwały, możemy dużo skorzystać, bo to jest właśnie trzymanie się dróg Pana Jezusa, zastanawiając się, dlaczego Pan Jezus tak, a nie inaczej w danej chwili się zachował. Czytając Ewangelię, możemy to na każdym kroku, z każdym Jego Słowem, z każdym Jego gestem obserwować, jak trzymać się Jego dróg. Wtedy będziemy każdorazowo z tych błogosławieństw korzystać. Nie wszystko da się wyrazić przez polecenia bo wtedy powstaje coś w rodzaju zakonu przekazanego Izraelowi. Tu jest taki obraz, który przedstawia nam zarówno naukę Pana Jezusa, jak i Jego codzienne kroczenie przez ten świat, jako doskonałego człowieka. Bo On, jak czytaliśmy też dzisiaj z Filipiam, Przyjął postać człowieka. Przyjął postać tego, który nauczył się posłuszeństwa. I jako ten człowiek doskonały jest dla nas wskazaniem, jak się trzymać dróg mądrości. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy. To jest 33 werset. Nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, Czuwając dzień w dzień u moich drzwi. Strzegąc progów moich bram. I tutaj jednoznacznie widzimy, Że źródłem błogosławieństwa jest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 Свои в каждом храме на данный 65. 138.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 089 088 Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię skrytka 31 63 500, Ostrzeszów Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów Serdecznie zapraszamy do